Zapraszam na serwis trójki. Prezydenci Polski i Francji, włoski premier i palestyński przywódca wezmą udział w marszu w Tunisie, ma upamiętnić ofiary zamachu na Muzeum Bordeaux. W stolicy ruszył półmaraton warszawski, jubileuszowy bo 10, a na trasie blisko 15 tysięcy biegaczy. Piękne słoneczko, nie jest za ciepło, więc akurat bardzo dobre warunki do biegania. Przejazd komunikacją miejską w Radomiu ma być tańszy. Tak, żeby ona stała się atrakcyjna. Decyzja radnych prawdopodobnie jutro. Za godzinę w Tunisie Wielki Marsz w geście Solidarności przeciwko terroryzmowi, podobny do tego, jaki odbył się w Paryżu po zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. Nawet hasło manifestacji do tego nawiązuje. Wtedy w Paryżu mówiono, jesteśmy Charlie, teraz w Tunisie słychać, świat jest bardo. W zamachu na to muzeum, do którego doszło 18 marca, zginęły 23 osoby, m.in. trzech turystów z Polski, a także Francuzi, Włosi czy Japończycy. W marszu obok prezydenta Francji, François Hollanda, włoskiego premiera Matea Renziego i palestyńskiego Przywódcy Mahmuda Abbasa weźmie udział prezydent Bronisław Komorowski. Jadę reprezentować państwo polskie do Tunezji w marszu solidarności z ofiarami i solidarności z wszystkimi zwalczającymi zjawiska terroryzmu. Tymczasem tunezyjskie władze pokazują swoją determinację w walce z islamistami i donoszą o śmierci dziewięciu dżihadystów do starcia, w którym zginęli miało dojść w nocy na południu kraju. Według władz zabici należeli do organizacji oskarżanej o zorganizowanie zamachu na Muzeum Bardo, brygady imienia Ugba ibn Nafiego, islamskiego dowódcy, który w VII wieku podbił wtedy chrześcijańską Afrykę Północną. Blisko 15 tysięcy biegaczy na trasie i setki dopingujących ruszył jubileuszowy 10. półmaraton warszawski. Biegacze mają do pokonania ponad 21-kilometrową trasę wiodącą głównie przez ulice Śródmieścia i Mokotowa. Liczą na zdrową rywalizację i dobry wynik. Pierwszy taki bieg powyżej 10 km, więc dwie godziny będzie okej. Okay. Piękne słoneczko, nie jest za ciepło, więc akurat bardzo dobre warunki do biegania. Raczej dwie godziny. No, biegałem regularnie przed zimą, w zimie troszeczkę zarzuciłem niestety. Pierwszy raz biegłem w półmaratonie praskim w zeszłym roku. To już mój szósty półmaraton. Ja jestem trochę podziębiony, także dzisiaj życiówki nie będzie, także godzina 40, będę zadowolony. Rekord trasy to godzina i 48 sekund. Rok temu taki wynik osiągnął uczestnik dzisiejszych zawodów kenijczyk Wiktor Kipczirczir. Inne samorządy podnoszą, radą planuje obniżyć ceny biletów komunikacji miejskiej. Mają być niższe o prawie 10%, ale nie wszystkie. Propozycja jest taka, by tańsze były bilety miesięczne i jednorazowe w wersji elektronicznej dla przejazdów na dystansie do dwóch przystanków. Zdaniem władz miasta zachęci to Radomian do podróżowania autobusami, a ci już liczą oszczędności. Od lat Radom inwestuje w nowoczesne autobusy. Ma być bezpiecznie i komfortowo. A teraz także i taniej. O 8 zł zmniejszy się cena popularnej sieciówki. A krótka podróż pomiędzy dwoma przystankami ma kosztować 2 złote. Natomiast uczniowie czy emeryci zapłacą zaledwie złotówkę. A to dopiero początek zmian zapewnia prezydent Radosław Witkowski. Chcemy przywrócić z powrotem komunikację miejską dla mieszkańców. Tak, żeby ona stała się atrakcyjna. Mieszkańcy mając do wyboru komunikację własną, samochodową, mogli wybierać komunikację publiczną. Pasażerowie z niecierpliwością czekają na spadek cen. Ceny w dół to zawsze jest super. Przez wszystkich uczni bezrobotnych No byli darmo. Decyzje w tej sprawie podejmą radni. Głosowanie najprawdopodobniej już jutro. Z Radomia Anna Orzeł Polskie Radio. A jeśli radni uchwalą obniżki, to bilety będą tańsze od 1 lipca. To był serwis Trójki. Synoptycy zapowiadają na dziś przyjaźnienia. Na zmianę z przelotnym deszczem opady będą się przesuwać stopniowo z zachodu na wschód kraju, a termometry pokażą od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty trójki.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 W końcu nastała wiosna. Jeśli ktoś sam tego faktu nie zauważył, na pewno pomogli mu znajomi z serwisów społecznościowych, bo umieszczane w statusach słowo wiosna odmieniane ostatnio było przez wszystkie przypadki. Podobnie jak na początku zimy, kiedy to wszyscy, jakby zapominając o tym, że większość ludzi jednak ma dostęp do okna, informowali, że oto właśnie spadł śnieg. Być może, gdybyśmy nie mieli ciągłego dostępu do internetu w smartfonie, nie pisalibyśmy tak oczywistych rzeczy. Jednak czasy, kiedy telefon służył tylko do dzwonienia, już nigdy nie wrócą. Teraz królują smartfony i bez nich ani rusz. Niektórzy już nawet nie wyobrażają sobie życia bez tego urządzenia. Według szacunków w Chinach aż 28 milionów ludzi jest uzależnionych od telefonu. Związek z nim jest na tyle silny, że nawet chodzenie po ulicach staje się niebezpieczne. Po zapatrzeniu w smartfony przechodnie nie odrywają oczu od ekranu, nawet kiedy przechodzą przez jezdnie. W jednej z chińskich miejscowości wyznaczono nawet specjalny pas na chodniku przeznaczony dla pieszych chodzących ze wzrokiem wlepionym w smartfon. Była to akcja społeczna mająca zwrócić uwagę na to, że używanie telefonu nawet w trakcie chodzenia jest niebezpieczne. Wydaje się, że o tym, iż w samochodzie nie wolno korzystać z telefonu, wiedzą wszyscy. Jednak nie wszyscy się tym przejmują, tak jak pewna amerykanka, która podczas jazdy samochodem chciała napisać na Facebooku, że słucha właśnie piosenki Happy. Nie zdążyła jednak opublikować wpisu, bo zginęła w wypadku, a policjanci znaleźli telefon z niedokończonym wpisem. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o ludziach, którzy nie mają nic ciekawego do zaproponowania, mimo to pojawiają się we wszystkich mediach, a ich życie śledzą miliony. Kim są celebryci i dlaczego tak bardzo nas intrygują? Ta celebrytka, która jest uciśnieniem kretynizmu, czyli Paris Hilton, która sama o sobie mówi, że ona tylko idzie i nie myśli i ma wyglądać. A poza tym dowiemy się, jak dzięki pewnej mobilnej aplikacji stworzyć drużynę, na przykład do gry w koszykówkę. Oraz sprawdzimy, jak media społecznościowe ułatwiły życie konsumentom. Świat zwariował. Gabriela Darmetko. Zapraszam. Gdy nic nie przychodzi do głowy A człowiek samotny w środku dnia Na pomysł PR wpada, choć nie nowy By zapchać dziurę, co bez dna Jakiś kawałek, fragment tekstu Coś z pustej głowy wydobyć chce Aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski Duecik złączy gwiazdy wie Maleńczuk, kaja, to będą jaja Anita Porter oraz John Lippinski. Ramu Adko, zidrak może kazik starszyk. Anna Maria Turna i so sośnicki. Weź reni kuki z rojek. Dodaj korę santor Natalie rodzynek. Marię Legrawczyk polej na to soje, Upchaj do formy i wrzuć na rynek. Wypuszczaj jaja dobrze i włóż do makutry Kręć prawo, lewo i recytuj sutry Bij starannie, aż w formie stanie Nie oblizuj pałki, bo zepsujesz danie Nie przestawaj kręcić w przerwach, na bifaje, Bo gdy ciągniesz faje, to efekt daje Kręć, kręć w makutrze, aż Dobrze ukręcone, lepiej się sprzedaje Malej w kaja, to będą jaja Anita Porter oraz John Lipnicki Romuald zidrak, może Kazik Staszczyk Anna Maria, turnawice Ben Sośnicki Weź Reni, Kukiz i Violetę Rojek Dodaj kore Santor, Natalię Rodzynek Maryle Krawczyk, polej na to soję Upchaj do formy i wrzuć na rynek Wróćmy do kuchni, czas lody ukręcić Grabny mieszaniec, zatańczy swój taniec. Robota czeka, a tu chuć go nęci. Pichci, piar, pichci, trudne ma zadanie. Nasmaruj masełkiem ścianki swojej bytwanki. Dołóż rodzynka tych nigdy za wiele. Za dzień po i przygoty kakao. Żeby się udało, pomóc się w kościele. Paleć szukaja, to będą jaja. Anita Porter oraz Johnny Bleecki. Gozi, może, kazik, starszyk. Ireneusz, Flita i Sewer, Sośnicki. Weź Reni, Kuki i idioletę, rojek. Dodaj, korę, santor, Natalie, rodynek. Maryle, Krawczyk, kolej na to swoje. Upchaj do formy i wrzuć na rynek. A, naga, naga, naga. Są wszędzie, w gazetach, telewizji, radiu i internecie. Czasami nawet w lodówce, bo reklamują wszystko i przed niczym nie mają oporów. Co jakiś czas są bohaterami skandalu lub zasłyną jakąś żenującą wypowiedzią. O kim mowa? O celebrytach. Kim są celebryci opowie dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska. Celebryta nie jest gwiazdą. Celebryta jest znany z tego, że jest znany. Specjalnie nie stoją za nim żadne jakieś większe osiągnięcia zawodowe. Nie jest ani specjalnie inteligentny, raczej nie jest dla nikogo wybitnym wzorcem do naśladowania. Rola celebryty to jest przejść z punktu A do punktu B, stanąć na ściance, ładnie się uśmiechnąć, zatrzypotać rzęsami. I tu na chwilę przerwiemy, Pani Karolinie. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, czym jest owa ścianka. Ścianka to specjalne tło, na którym podczas imprez robione są zdjęcia. Najczęściej znajduje się tam logo sponsora. A teraz wróćmy do tego, co jeszcze należy do obowiązków celebryty. Zareklamować jakiś produkt, być na imprezie, nosić modne ciuchy, ładnie w miarę wyglądać, wypielęgnowanie. Za tym nie ma żadnego głębszego przekazu ani głębszych myśli, bo nie do tego służy celebryta. Celebryta ma krótką datę przydatności do spożycia, bardzo szybko się nudzi, bardzo chciałby zostać gwiazdą. Niektórym z nich to się udaje, ale to jest zdecydowanie mniejszość, no bo też jak mówię, za tym nie idzie żaden przekaz, żadne specjalne talenty i osiągnięcia, aczkolwiek są tacy, którzy uważają, że do pozowania na ściankach też trzeba mieć talent. Ja też tak uważam, bo ja nie umiem. To dlaczego, skoro nic za tym nie idzie, wszyscy się tak nie interesują? Bo żyjemy w głupiej kulturze obrazkowej, media skretyniały i wbijają nam, że trzeba być przede wszystkim młodym, ładnym, bogatym i wzbudzać zazdrość koleżanek, a do tego idealnie pasuje wizerunek celestrza. Celebryty. Celebryta nie wymaga od tego, który go opisuje specjalnych też uzdolnień. On jest prosty, łatwy i przyjemny w obsłudze. Że czasami można dostać z gagi, to jest inna bajka. Celebryta jest wytworem kultury XXI wieku. Wtedy pojawiło się to słowo, wtedy pojawiło się to określenie. Pamiętam, był taki film u tego Alena Celebrity, który już pokazywał narodziny tego zjawiska. To było dobrych kilkanaście lat temu, ale on już wtedy pokazywał właśnie ten świat ludzi, którzy nic są specjalnego nie reprezentują, a jednak zbudzają historię Historyczne zainteresowanie ludzi oraz mediów. Znaczy ludzi poprzez media. Teraz przy mediach społecznościowych, no to jest po prostu idealny system życia dla celebryty, który tak naprawdę sam sobie buduje swoją karierę na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, wzbudzając coraz bardziej zainteresowanie innych swoją osobą. Że jest to zainteresowanie często chorą i na granice na granicy ekshibicjonizmu, to zupełnie inna bajka, ale tak jak mówię, no, to jest syndrom tych czasów. On jest jakąś kwintesencją tych czasów. Zdecydowanie. Czy to jest tak, że każdy kto ma jakiś tam na siebie pomysł i potrafi zaintrygować w mediach społecznościowych, może zostać tym celebrytą? Każdy może, ale chyba nie każdy chce. Bo jest bardzo dużo ludzi, którzy widzą te granice. Celebryta, tak jak powiedziałam, nie jest znany ze względu na jakieś szczególne umiejętności, jakiś szczególny talent. Ludzie, którzy mają jakiś talent w jakiejś dziedzinie, lubią się dzielić swoimi emocjami, czy owym talentem z publicznością, ze swoimi odbiorcami. Jak są mądrzy i dobrze kombinują, to dobrze wiedzą, że, tak jak powiedziałam, że żywot celebryty jest dość krótki i fajnie jednak mieć mniej fanów i lajków na Facebooku i share'ów, ale mieć może ludzi, którzy Cię lubią, którzy Cię naprawdę śledzą, którzy są rzeczywiście Tobą zainteresowani, których interesujesz Ty i to, co masz do powiedzenia, a nie to, czy masz sukienkę różową czy niebieską, a błyszczyk taki, śmaki czy owaki i czy na przykład pracujesz nad sześciopakiem czy mięśniem łydki. Bo to są tego typu historie. To jest też pytanie, ilość czy jakość? Myślę, że celebryta jest bardziej ilościowym, a ktoś, kto też ma na przykład Instagram i lajki i ma profil na Facebooku czy swojego bloga, bo internet niesłychanie pomaga w dotarciu do ludzi. Jest to fantastyczne medium, ale to jest kwestia właśnie wyważenia. Czy ja chcę iść w miliony lajków, szerów i cytowań, czy wolę pójść może w mniejszą ilość, może kosztem tak zwanej popularności, ale mieć tych ludzi gdzieś bliżej siebie, mieć jakiś realny wpływ na nich, bo też popularność celebryty dlatego jest taka krótka jego data przydatności do spożycia jest taka krótka, ponieważ taki masowy odbiorca internetowy, ale nie tylko w ogóle internetowy, w ogóle odbiorca nudzi się szybko. A żeby go jednak czymś do siebie przywiązać, trzeba go nieustannie zaskakiwać, więc łatwiej jest go zaskakiwać, przywiązywać do siebie, kiedy ma się naprawdę coś do powiedzenia, a nie tylko założenie nowej sukienki. Ale najczęściej ta nowa sukienka, albo co gorsze źle dobrana sukienka, w której celebrytka pojawia się na premierze filmu, wzbudza większe zainteresowanie niż sam film. Dlaczego tak się dzieje tłumaczy profesor Wiesław Godzic, kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Czasem nam wstyd za celebrytów, ale oni są jakąś częścią naszego ja i ja nie twierdzę, że lepszą, nawet powiedziałbym, że gorszą, ale nie możemy na nich patrzeć jak na Marsjan. Oni są naszą częścią, no, dlatego o nich mówimy, ponieważ ktoś robi audycję, ktoś czyta prasę kolorową, oni wszędzie są. Oczywiście na ogół bardzo źle oni o nich mówimy, ale tak jak nie śmiemy powiedzieć coś złego o jakiejś części naszej osobowości. Ale kiedyś było tak, że na przykład znani aktorzy, piosenkarze, każdy musiał czymś się wykazać, dopiero wtedy stawał się znanym. A teraz wydaje mi się, że jest odwrotnie. Najpierw ktoś staje się znany, a później mhm. nagrywa piosenkę, zaczyna grać w jakimś serialu. Dlaczego to się wszystko odwróciło nagle? Pięknie pani spytała, dlatego że dawniej byli bohaterowie. Bohaterowie, rzemieślnicy wspaniali, mądrzy profesorowie, którzy głosili bardzo oryginalne tezy, oni coś zrobili. Oni coś zrobili, i dlatego czapka z głów, kochamy ich. Tak, ale to jak gdyby troszkę za mało. Potem powstały gwiazdy, gwiazdy filmowe. One były odległe. No one były, taka Greta Garbo, no, mój Boże, no, któż się kiedyś z nią spotkał, ona była daleko, śmiertelnie daleko, można było ucałować z kraje szaty, przepraszam za bluźnierstwa Natomiast potem zaczęła się w telewizji, w związku z przyjściem telewizji, taka epoka ludzi, właściwie chłopak, dziewczyna z naszego podwórka, no właściwie nie za wiele potrafią, nie mają za sobą tych wspaniałych osiągnięć, ja też mógłbym być tak, taką postacią, ale mi się nie chce. Więc oni są blisko nas. To nie są odległe gwiazdy. To są ludzie z naszego podwórka. Niekoniecznie muszą dużo umieć i dlatego w tym zbliżają się do nas. Czy można powiedzieć, że jacy celebryci tak takie społeczeństwo? O tak, tak. To nie jest tak, że my potrafimy, my Polacy, wyprodukować amerykańskiego celebrytę. My nawet nie wiemy, jak, jak bardzo wiele tej polskości wkładamy w tych naszych celebrytów. To jest taka alternatywna sfera publiczna. To jest coś, gdzie rzeczywiście spotykamy się i na poziomie popkultury rozważamy. Kto jest dzisiaj na topie, kto jest ważny, co ten ktoś chce wyrazić swoją, swoją suknią, sukienką, jak Polacy dyskutują ze sobą. Przecież to, że doda szuli Szulim się pobiły, nie pobiły, to jest jakiś z jednej strony czerpane, to jest z naszej takiej gorączki bycia ciągle lepszym, a z drugiej strony uczymy też innych młodych w jaki sposób rozwiązywać problemy. No, w tym przypadku akurat niedobrze, bo ja nie twierdzę, że celebryci są dydaktykami. Jednak trudno powiedzieć, że oni są z Barsa, że nie wyrażają naszych problemów, bo na pewno wyrażają. I znam amerykańskie książki, które są przerażające w tym sensie, że udowadniają, że ten fenomen będzie trwał i narastał, że będzie go coraz Więcej takiego wielokulturowego, będziemy niedługo kochać się w Wietnamkach, kobietach, Chinkach itd. Tak Gdy do nas przyjadą, będą atrakcyjne, ciekawe, interesujące. To wszystko nas czeka. Mimo że celebryci nic szczególnego do kultury nie wnoszą, to jednak można uznać, że przydają się społeczeństwu. Celebryta służy też trochę do tego, żeby mieć punkt odniesienia na zasadzie, Boże, co za są głupsi ode mnie, nie potrafią powiedzieć czegoś po polsku, nie wiedzą, kim był Grotowski. Cała masa rzeczy. Jak się umiejętnie korzysta z tej celebryckiej kultury, ona może podbudować niejedno ego pozytywnie. Na zasadzie takiej Jezus, jaka ona jest durna, nigdy bym na to nie wpadła. Poza tym celebryci są też jakąś taką nieodzowną wydaje mi się dzisiaj częścią show biznesu. My patrzymy za Ciekawienie i zainteresowaniem, i zazdrością na amerykański show biznes, gdzie celebrytów tego typu jak u nas w Polsce jest cała masa. Ich się szybko mieli, szybko się wypluwa, szybko się używa i zużywa, ale oni też generują konkretne dochody dla tego show biznesu. Ja bym chciała, żeby u nas celebryci cały czas byli, żeby generowali te pieniądze, bo show biznes bez pieniędzy, robiony drutem i tekturą tak jak polski gorzej wygląda. Jeżeli za nimi będą szły konkretne marki, które będą w nich na przykład inwestować, a ludzie z boku i tak będą wiedzieli, że to banda kretynów, ale to się jednak dalej będzie nakręcało, nie mam nic przeciwko temu, bo Anusz się może czasem okazać, że taki ktoś sprytnie przebrał się na chwilę za celebrytę, wzbudził zainteresowanie, ale potem sobie pomyślał, okej, okay, to zdejmę te modne ciuchy, rozpuszczę sobie ten botoks w policzku i powiem, że jednak mam coś ważnego do powiedzenia. Mam nadzieję, że kiedyś coś takiego nastąpi, ale tak jak mówię, to jest pewna niezbędna, nieodzowna część współczesnego show biznesu i popkultury. Chciałabym, żeby w Polsce oni też napędzali pieniądze, bo na świecie tak jest i z nich się oczywiście wszyscy śmieją i łacha, ale też wiedzą, że na przykład, nie wiem, ilość lajków i share'ów jakiegoś celebyty na Facebooku napędza jakieś inne media i potem nie wiem, ktoś na ich bazie zrobi na przykład jakąś historię, coś nakręci, coś opowie, coś będzie nawet na przykład inspirujące. Głupota wbrew pozorom i ekshibicjonizm bywają inspirujące. Jeżeli na przykład zobaczymy to, co oferuje ostatnio kino światowe, to oni ten temat łatwej, szybkiej popularności, celebrytyzmu i pewnej głupoty i powierzchowności dzisiejszego świata całkiem ciekawie zaczynają opisywać, bo to jest gdzieś... W nas, jeżeli widzimy film Sophie Copoli, która pokazuje gang młodocianych przestępców, którzy włamują się do domów hollywoodzkich gwiazd, żeby nosić potem na sobie majtki albo buty Paris Hilton, bo dla nich to jest najważniejsze i te lajki na Facebooku i te zdjęcia i te kretyńskie selfies, no to ta celebrytka, która jest uciśnieniem kretynizmu, czyli Paris Hilton, która sama o sobie mówi, że ona tylko idzie i nie myśli i ma wyglądać, to gdzieś ona się przydała paradoksalnie do tego, żeby nakręcić niesamowitą historię o tym, jakie jest dzisiejsze młode pokolenie, jakie są dzisiejsze niebezpieczeństwa w mediach, w ogóle w otaczającym nas świecie, więc oni się też paradoksalnie do czegoś przydają. Na pewno przydają się właścicielom portali plotkarskich, których w polskim internecie jest całkiem sporo. A powód jest prosty. Im więcej kliknięć pod skandaliczną informacją o celebrytach, tym więcej pieniędzy od reklamodawców. A wchodzi tam naprawdę dużo ludzi, mówi Artur Roguski, specjalista od mediów elektronicznych. Według danych ogólnodostępnych z badań polskiego internetu ta liczba waha się między 8, 9, 10 milionów miesięcznie. Czyli praktycznie co czwarty Polak i co drugi internauta w miesiącu wchodzi na serwisy plotkarskie. I tych portali w sumie takich wiodących w naszym kraju jest około 10, które się tym zajmują. Pamiętajmy, że każde serwisy horyzontalne, takie jak Onet, WP, Fakt, też mają swoje kategorie, które skupiają się wokół celebrytów, gwiazd ich sukcesów, wpadek, romansów i tym podobne. Co jest też ciekawe, jeśli chodzi o portale plotkarskie, coraz więcej osób pojawia się tam, które osiągnęły sukces najpierw w internecie, czyli cewebrytów tak zwanych, w od celebrytów. I to może wpłynąć w przyszłości na popularność serwisów plotkarskich, ponieważ celebryci tacy w klasycznym ujęciu bardzo pienują swojej prywatności, swojego życia, a z drugiej strony mamy tych internetowych celebrytów, którzy bardzo w internecie się obnażają, pokazują niemal, że każdy aspekt swojego życia relacjonują go w internecie. I to jest świetna pożywka i świetna treść dla takich serwisów, zwłaszcza, że te osoby, które budują swoją karierę wyłącznie patrzą o internet na początku, patrząc na przykład blogerki modowe, zyskują coraz większą popularność. A czy ta popularność serwisów tego rodzaju rośnie, spada, czy jest na takim samym poziomie? Na pewno nie spada. Myślę, że delikatnie rośnie i będzie rosło nawet ta dynamika powinna się zwiększyć ponieważ wielu celebrytów zaczyna zauważać, że media, internet, media społeczności są jakby przedłużeniem ich aktywności czy na przykład grania w filmach politycy na przykład też wykorzystują Media społecznościowe przez co trafiają na serwisy plotkarskie, więc tradycyjni celebryci nauczyli się korzystać z mediów internetowych, przez co też dają kolejne ciekawe treści dla serwisów plotkarskich, co też będzie zwiększało ich, ich popularność. Jednak tego, co będzie w przyszłości nikt nie przewidzi. I może kiedyś modne stanie się nieczytanie o celebrytach i nieinteresowanie się nimi, a wtedy sami znikną. Kości. Nie polubię Cię, Twojej koszuli strości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości Kusisz zapachami Prowokujesz gestem wchodzisz za mną wzrokiem Czterogłowym smokiem Nadmierzasz radar Zem jak ruchomy. Wariował. Współcześni ludzie dzielą się na tych, którzy uprawiają sport i tych, którzy wolą spędzać życie bez nadmiernego, niepotrzebnego wysiłku. Sportowcy amatorzy trenują z wielu różnych powodów. Wśród nich najczęściej pojawia się dbanie o własną sylwetkę, walka z nadwagą lub poprawa zdrowia. Inni ćwiczą, bo biją rekordy. Nieważne, czy startują w zawodach, czy ścigają się sami ze sobą. Wśród sportowych motywacji jest też moda. Kiedyś wypadało grać w tenisa. Od kilku lat bieganie podbija nasze serca. Chociaż ostatnio coraz częściej słyszymy o triatlonie. A gdyby tak odrzucić wszystkie te powody, dla których ludzie się ruszają, to okaże się, że sport to także przyjemność. Co więcej, sport można uprawiać w grupie i przy okazji rozwijać kontakty towarzyskie. Jednak w czasach, kiedy już nie da się zwołać kolegów z podwórka, żeby zagrać w piłkę, bo wszyscy siedzą w pracy albo w szkole, z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. Właśnie powstaje aplikacja, która ułatwi nam sportową organizację. Jak zapowiada Katarzyna Bayer, aplikacja Gdzie Gramy pozwoli nam zaplanować co, gdzie, kiedy, jak i z kim. Gdzie Gramy to jest aplikacja, którą stworzyliśmy ze znajomymi z Poznania, która służy do organizowania twojego sportowego życia. I możesz sobie zaplanować swoje treningi, zorganizować grupę, do na przykład meczu siatkówki czy koszykówki, zapisać twoje osiągi sportowe, czy na przykład jak biegasz, możesz sobie zaznaczyć, jaki masz czas, ile, jak często biegasz. Możesz sobie dobrać na zasadzie geolokalizacji osobę do biegania albo po prostu zaplanować właśnie wspólny mecz ze znajomymi. A to jest tak, że nie muszę nikogo znać i szukam sobie, kto na przykład uprawia jakiś rodzaj sportu w okolicy? Będzie to połączone z Facebookiem, więc będziesz mogła zaprosić znajomych z Facebooka, ale jeżeli na przykład szukasz właśnie znajomych w okolicy i nie wiesz na przykład, że twój sąsiad gra w siatkówkę, a chciałabyś z nim zagrać, to zapraszasz go z aplikacji do zespołu do gry. A skąd pomysł na to? Tak naprawdę pomysł wyszedł od dwóch chłopaków z Poznania, Tomka i Marcina, którzy mieli problem często z zorganizowaniem sobie ekipy właśnie na takie popołudniowe sporty. Tomek na początku też mieszkał w Warszawie i stwierdził, że w dużym mieście trudno się odnaleźć i znaleźć właśnie wspólnych pasjonatów sportów, więc... Wymyślili sobie, że zrobią aplikację, my się później do tego dołączyliśmy i stwierdzili, że jest taka potrzeba realna i naprawdę chyba jest, bo z tego co widzimy no, ludzie mają problem z organizowaniem się. Więc na Facebooku możemy zapraszać ludzi na eventy, ale ludzie później o tym zapominają. A gdzie gramy ma być takim swoistym terminarzem twojego życia sportowego. To jak będę chciała pograć w koszykówkę, a moi znajomi na przykład nie wszyscy grają w koszykówkę, to mogę się gdzieś tam podłączyć. Wiesz co, możesz zobaczyć, czy w okolicach odbywa się jakiś mecz i po prostu dołączyć do już istniejącego zespołu i umówić się z nimi na konkretną godzinę. Możesz też wynająć salę przez aplikację, to jest jedna z funkcji, którą chcemy dodać w przyszłości. Gdzie gramy to nie jest tylko aplikacja do gier zespołowych, mimo że tak się kojarzy? Nie, chcemy ogarniać raczej całe życie sportowe Polaków, więc przewidzieliśmy też opcje sportów grupowych, sportów jeden na jeden, czyli na przykład możesz zagrać tenisa, ale też możesz pobiegać razem ze znajomymi albo skorzystać z siłowni pod okiem profesjonalnego trenera. A jak to będzie wyglądać, kiedy chcesz sobie znaleźć siłownię na przykład? Sprawdzasz w okolicy, czy jakaś siłownia jest dostępna, sprawdzasz jej opinie, sprawdzasz dostępność godzin, czy jest możliwość na przykład skorzystania z niej za pomocą multisporta, czy musisz umówić się na płatny trening. I sprawdzasz też dostępność trenerów osobistych, czy możesz się bezpośrednio umówić z trenerem na trening. Wszystko można zrobić bez dzwonienia, wypisywania jakichś Wtedy. formularzy i tak dalej. I wszystko masz zapisane, więc nie zapomnisz o treningu będzie przypominajka, która powie Ci, że dzisiaj musisz na siłowni, więc już nie ma wymówek. Kiedy aplikacja będzie działać? Na razie jesteśmy w fazie zbierania grupy testowej. Chcemy, żeby ludzie wypróbowali aplikację mobilną i powiedzieli nam, co o niej sądzą, czy mamy wprowadzić jakieś zmiany. Więc tak naprawdę 1 kwietnia odpalamy testy, a gdzieś pod koniec kwietnia chcemy ruszyć już normalnie z aplikacji. Mobilną. Tak naprawdę na razie ruszamy na Polskę i chcemy się skupić na Poznaniu i Warszawie, bo tutaj mamy ludzi do jakby pracy, a później chcemy całą Polskę już aktywować. Kto chce wypróbować Gdzie Gramy może zapisać się na testy. Zapraszamy do zapisywania się na testy na www.gdziegramy.pl. Tam wystarczy, zostawicie swojego maila, a my podeślemy Wam linka do pobrania aplikacji. Testy aplikacji rozpoczną się 1 kwietnia, a jeśli ktoś szuka więcej informacji na ten temat, to zapraszam na profil facebookowy facebook.com ukośnik świat zwariował. W 2014 roku przeciętny Polak za zakupy w internecie zapłacił ponad 1000 zł. Prognozuje się, że w tym roku w sieci wydamy o 14% więcej. Sprzedawcy wiedzą więc, że jest o co walczyć. W wirtualnym świecie możemy kupić wszystko, jednak czasami okazuje się, że w rzeczywistości nasz wspaniały zakup daleko odbiega od tego, co zamówiliśmy w sklepie internetowym. Na facebookowej stronie niezgodność towaru z opisem codziennie pojawiają się produkty, które bardzo rozczarowują swoich nabywców. Ten fanpage razem z siostrą założyła pani Lena. Nie powiem, że się jakoś bardzo interesujemy z moją siostrą Młodą, ale odwiedzamy różne takie portale i tam były takie tematy właśnie a propos niezgodności poruszane i tak naprawdę naszą uwagę przykuły takie burze w, na forach właśnie, w komentarzach. No i postanowiłyśmy założyć taki fanpage. Też nie powiem, że byłyśmy nastawione na to, że nagle będzie bardzo popularny, bo w zasadzie nie. I miałyśmy tak naprawdę na początku podejście bardziej rozrywkowe, które w dalszym ciągu mamy, ale ponieważ sprawa stała się nieco bardziej poważna, no to też staramy się działać informacyjnie dużo bardziej, też informować o jakichś zmianach w prawie konsumenckim i tak dalej. Aczkolwiek, no to zaczęło się właśnie od artykułów i od tego, że, że zobaczyłyśmy, że to jest interesujący temat dla ludzi. Jak coś jest interesujące, to dobrze, żeby mieli takie ogólne forum, gdzie mogą o tym porozmawiać. A same na początku wrzucałyście jakieś rzeczy, które wam się przytrafiły, czy od razu od ludzi dostawałyście coś? Mi się nigdy nic takiego nie przytrafiło, ponieważ ja nie zamawiam przez internet, dlatego, że zamówiłam może jedną, dwie rzeczy kiedyś i to było zupełnie nie tyle niezgodne z opisem, co rozmiarowo złe dla mnie. I to się też często zdarza w tym momencie, że ludzie przesyłają coś, co jest za duże albo za małe i oni wysyłają nam to w ramach, że jest niezgodne. Ale często też muszę powiedzieć, że się sami proszą o tą niezgodność, iż albo się nie zmierzą, albo nie doczytają informacji na temat sprzedawcy. I, i tak naprawdę ja nie zamawiam nic przez internet. To polegało na tym, że myśmy znalazły jakąś tam, jakiś tam artykuł, gdzieś czy to był jakiś blok nawet na amerykańskich stronach i wrzuciłyśmy dwa zdjęcia i napisałyśmy, że by wysyłać swoje zdjęcia, wysłałyśmy zaproszenia do znajomych i to się po prostu samo rozeszło jakoś monstrualnie nagle. Co najczęściej ludzi spotyka przykrego przy zakupach przez internet, ale chyba nie tylko przez internet? Najczęściej spotyka ich przede wszystkim brak możliwości zwrotu, dlatego, że no, jeśli to już przyszło niezgodne z opisem albo za małe, albo za duże, to okazuje się nagle, że sprzedawca, tak jak był w kontakcie, tak nagle znika i nie kwapi się w ogóle, żeby oddać pieniądze, a już tym bardziej, żeby odpisać na maila i żeby powiedzieć nawet, czy ten zwrot jest możliwy, czy nie. I głównie jest też taki problem z osobami prywatnymi, które sprzedają na, na różnego typu aukcjach. A co najczęściej podsyłają wam wasi fani? No myślę, że najczęściej to są jednak ubrania. To są ubrania, to są buty, to są, nie wiem, skarpetki, części garderoby różne, przeróżniste. Jak bardzo odbiega rzeczywistość od tego, co jest w reklamie czy na obrazku? Czasami bardzo. Często są właśnie spory na ten temat, bo są to czasami detale po prostu, czyli no minimalnie różni się coś krojem. Czasami ewidentnie jest to tylko i wyłącznie różnica na takiej zasadzie, że grafik pokombinował ze zdjęciem, a przy przychodzi to samo, tylko po prostu w innym świetle wygląda inaczej, a czasami tak naprawdę jest to zupełnie inna rzecz. Ewentualnie ma może zbliżony kolor i na przykład miał być super haki, sweter tunikowy taki do kolan, a przychodzi wymięty po prostu jakiś nie wiadomo z jakiego lumpeksu tam za dwa złote rzecz, za którą ludzie płacą pieniądze, no. A masz jakieś takie posty, które zapamiętałaś, to co ludzie przysłali, że to było naprawdę tak gigantycznie niepasujące do siebie? Mam, oczywiście, że mam i to jest kolejny problem, bo są często sklepy albo aukcje, na których ktoś proponuje Dobrze nam znane ubrania, z dobrze nam znanego jakiegoś tam sklepu internetowego i w momencie, kiedy ktoś to zamawia i na przykład tam na aukcji jest napisane, że powiedzmy to jest z tego sklepu, ale jest używane i ja to odsprzedaję i dziewczyna zamówiła sukienkę już, no oczywiście nie pamiętam co to był za sklep, ale te sukienki były dosyć modne, reklamowane nawet przez jedną z naszych polskich celebrytek, a otrzymała po prostu klosz klosz, to była sukienka zielona, po prostu, wiesz, na stelażu, normalnie z drutami ona to dostała. No i to miało imitować tą sukienkę, no ale niestety się nie, nie dało. No i oczywiście miała też problem ze skontaktowaniem się ze zwrotem tego. Tak jak ja bym sobie uszyła coś takiego i wysłała komuś. A czy udało się na przykład dzięki temu pozbyć się paru nieuczciwych sprzedawców? Tak naprawdę ja takiej informacji nie mam, czy się udało pozbyć czy nie, ale myślę, że niektóre rzeczy i sklepy są tak bardzo charakterystyczne i przedmioty, które ludzie tam kupują, że na pewno udało się przynajmniej oszczędzić kilku osobom po prostu wydania pieniędzy i, i dostania właśnie takiego bubla. Także myślę, że, że jakąś tam misję też spełniamy tutaj pod tym kątem. A czy sprzedawcy na przykład się nie odzywają, że to nieprawda, bo tutaj wyglądało to inaczej i, i ten, kto kupił ma inne wyobrażenia? Powiem Ci, że się odzywają. Często nas też również z, zastraszają, ale też często sami się demaskują, co jest najciekawsze, dlatego że my wrzucając zdjęcie przesłane nam przez klientkę powiedzmy, wrzucamy to zdjęcie, ona pisze, że ma problem z, ze zwrotem tego, że nikt nie odpisuje, nie odbiera i tak dalej. Ale tak naprawdę to tylko sprzedawca wie że to jest z jego sklepu zdjęcie, albo z jego aukcji zdjęcie i się sam demaskuje w komentarzach, pisząc, że jak mogliśmy, że przecież to jest nieprawda, że to jest inne światło a Tak naprawdę nikt nic nie powiedział z nas, ani ta dziewczyna, ani my. To sprzedawca sam się demaskuje. No. Był taki przypadek, że, że dziewczyna nie mogła się do takiej dziewczyny, która sprzedała to, dodzwonić i ta dziewczyna pisała w komentarzach, ale w dalszym ciągu nie odbierała telefonu. Ale też jeszcze chciałam dodać, że ludzie często sami się proszą o takiego typu sytuację, dlatego, że zamawiają z różnych dziwnych źródeł, typu, nie wiem na przykład zamawiają ubrania na Facebooku. Zlikwidować fanpage na Facebooku, na przykład sprzedam ciuchy z zachodu, jest bardzo proste, tak? Wystarczy go szybko rozpromować, sprzedać wirtualnie ileś tam rzeczy i tak naprawdę ich nie wysłać i nie oddać kasy i zniknąć i zamknąć ten fanpage. Także tutaj bym polecała uważać. A to dużo takich fanpage'ów się pojawia? Jest bardzo dużo takich fanpage'ów. Ludzie proponują też przede wszystkim sprzedaż ciuchów tanich marek, które są na zachodzie, a nie ma ich u nas. Są takie sklepy i, i ludzie myślą, że może im się uda w ten sposób przeoszczędzić. To też jest druga rzecz, która ich gubi, bo właśnie zamiast kupić w tym oryginalnym sklepie przez internet, gdzie mają taką możliwość, szukają tej samej rzeczy za dużo niższe pieniądze i często się okazuje, że to jest właśnie, no niestety nietrafiony pomysł i, i sami się poprosili tak naprawdę o to, żeby zostać oszukany. Czy też trafiają się tam rzeczy z jakichś dużych firm, dużych koncernów. Tak, trafiają się rzeczy z dużych koncernów i to są zazwyczaj zakupy już po prostu w sklepie. Na przykład zdarza się, że jesteś przeterminowany na przykład, no to wiadomo, to wygląda, widać, że to jest spleśniałe i tak dalej. Zdarza się, że coś dziwnego się znajduje w tej puszce czy tam w opakowaniu i wtedy faktycznie dzieje się tak, że duże koncerny reagują na naszym fanpage'u, ale reagują w dobry sposób, ponieważ oni dbają o swój wizerunek i właśnie taki zwykły, typowy Kowalski też ich interesuje, dlatego zazwyczaj się odzywają i piszą o o tym, że proszą o kontakt, proszą o wysłanie zdjęcia, o maila, bardzo przepraszają i oczywiście się w jakiś tam sposób to postarają zrekompensować. Dzięki mediom społecznościowym zmienił się sposób komunikacji między konsumentem, a wielkimi koncernami. Konsumenci zyskali niezwykłą siłę, mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli to jest zorganizowana grupa, która nie skrzyknęła się tylko po to, żeby protestować, ale żeby jednak konsekwentnie dochodzić swoich praw, to tak. Ja myślę, że nawet ten pierwszy etap, czyli skrzyknięcia się po to tylko, żeby zaprotestować przeciwko jakiejś praktyce, żeby opowiedzieć się, że jest nas wielu i mamy podobny problem, to jest również już jedna z rzeczy, która powoduje, że firma, przedsiębiorstwo, bank, firma telekomunikacyjna czy operator telewizji natychmiast podejmuje dialog z konsumentami. Dlatego, że wiele lat temu, jak powstawały pierwsze założenia do polityki konsumenckiej, i to nie u nas w Europie, tylko za oceanem, to Kennedy, który wiele lat temu ją tworzył, mówił o tym, że jest to bardzo silna grupa, jeśli chodzi o konsumentów, bo konsumentami jesteśmy wszyscy, ale niestety jesteśmy bardzo rozproszoną grupą, bo tak naprawdę ja jestem konsumentem, pani jest konsumentem, słuchacze są konsumentami, ale żeby nas gdzieś zebrać razem, to jest dość utrudnione media społecznościowe skróciły ten dystans i tak naprawdę bardzo szybko skrzyknąć się ja mam, jestem poszkodowana przez firmę, która powiedzmy notorycznie odmawia mi przyjęcia reklamacji. Być może ta firma robi to w przypadku moim, ale też i innych konsumentów. Jeśli zakładam stronę czy skrzykuje się po prostu na portalu społecznościowym, to zawsze okazuje się, że nas jest więcej, a jak jest nas więcej, to możemy siłą wymóc pewną zmianę praktyki. Ja myślę, że tak naprawdę... Siła konsumentów, którzy się jednoczą, jest takim uzupełnieniem zarówno prawa twardego, tego prawa miękkiego w postaci samoregulacji, ale również ten głos konsumentów taki zjednoczony może również być w wielu przypadkach szybszy, silniejszy niż te wszystkie inne rzeczy, które są na rynku, które można stosować, te narzędzia. A czy taki pojedynczy konsument, który wejdzie na fanpage na przykład jakiejś telefonii komórkowej i napisze post, zamiast składać reklamację, przechodzić ten proces, który wiadomo długo trwa, napisze, że jestem niezadowolony z waszych usług, bo to, to, to i to. Czy oni reagują wtedy? Zdarzają się przypadki, że natychmiast reagują, dlatego, że ta informacja może być podchwycona przez media i może okazać się bardzo zła, chodzi o utratę reputacji firmy. Natomiast, ponieważ nie lubię takich konsumentów, którzy tylko i wyłącznie chcą wykrzyczeć swoją rację, bo do tego mamy wszyscy prawo i każdy z nas może wykrzyczeć swoją rację, jesteśmy niezadowoleni z firmy X albo Y, natomiast wydaje mi się, że o takim jakby egzekwowaniu prawa świadczy nasza konsekwencja, czyli ja chcę dojść jednak swego, nie tylko wykrzyczeć taką negatywną opinię, ponieważ zawsze, ale to zawsze gdzieś z tyłu głowy, myślę, że trzeba mieć w pamięci to, że za niektórymi konsumentami, szczególnie tymi z negatywnymi opiniami, mogą stać konkurenci danej firmy. I zdarzają się takie przypadki, że osoba, która no, wydaje się jakąś osobą realną, jest niestety no, takim, no, nie chciałabym, że wynajętym opiniodawcą, który ma wydać opinię o produkcie firmy X, który jest negatywny. To jest oczywiście praktyka, która nie jest zgodna z zasadami, z etyką i, i sprawem. Natomiast nie oszukujmy się i nie łudźmy, że wśród tych wszystkich różnych opinii nie pojawiają się również te negatywne zamówione. Druga rzecz, która jest już badana przez tych, którzy próbują sprawić postawy konsumenckie, nie ukrywajmy, że bez względu na to, czy to jest portal społecznościowy, czy to jest wyrażenie jakiejś opinii w formie tradycyjnej, konsumentowi zawsze łatwiej wyrazić negatywną opinię, a nie pozytywną. Czyli zawsze będzie więcej tych negatywnych. Więc żeby je jednoznacznie ocenić, trzeba by pewnie spojrzeć z kilku różnych płaszczyzn i to jest istotne. Internet daje nam wiele możliwości wyrażania naszych opinii na temat sprzedawców czy produktów. Ale uwaga! Warto się zastanowić, zanim poniesieni emocjami Napiszemy coś o kupionym przez nas produkcie Co mamy robić, kiedy jesteśmy niezadowoleni I chcemy napisać o tym w sieci? Zapytałam o to prawnika Macieja Kubiaka z kancelarii LSW. Kupuję coś w internecie, na przykład buty i one nie spełniają moich oczekiwań, bo to, co było na obrazku przedstawiane jako te buty, wygląda zupełnie inaczej, kiedy one do mnie dotarły. Kolory są inne, jakość jest kiepska, cena była wysoka. No i piszę w internecie na temat tej firmy, że nie podobają mi się ich usługi i oszukują ludzi. Jak to się może dla mnie skończyć? To zależy od tego, co pani powie, jak pani powie i jakie miała podstawy pani do tego, żeby tak właśnie mówić, a konkretniej wszystko sprowadza się do tego, że oczywiście mamy prawo krytykować, mamy wolne słowa, mamy możliwość wyrażenia własnych opinii. Ale po pierwsze to musi być krytyka rzetelna, a opinie muszą mieć jakieś umocowanie w faktach, a nie może to być zwykła chęć władowania agresji czy jakiejś frustracji na jakiejś firmie, marce czy osobie. W jesieniu zeszłego roku był wyrok sądu. Okręgowego w Lublinie, który rozstrzygał spór poza o naruszenie dóbr osobistych, który skierował prowadzący aukcję na Allegro sprzedawca przeciwko kupującemu, który to kupujący pozwolił sobie na dość impulsywne komentarze po transakcji. Te komentarze brzmiały mniej więcej tak, tam był zdaje się oszust, palant i jeszcze jakieś tym podobne określenie, hipokryta chyba, dobrze pamiętam, no i tam sąd stwierdził, że doszło do naruszenia od dóbr osobistych, bo żadne okoliczności transakcji nie są w stanie doprowadzić do sytuacji, kiedy takie stwierdzenia w tym przypadku byłyby słuszne. Dlatego, że oczywiście krytyczna ocena, nie podoba mi się towar, został zamówiony za późno, nie doszedł, nie zatrzymał pieniądze, jest zły kontakt telefoniczny, to są konkretne, konkretne zdarzenia, które my możemy krytykować. Natomiast jak zaczynamy już wchodzić w jakieś formy obelg, to, to wtedy przesuwamy się w taką granicę, która może się wiązać z odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego dotyczącą naruszenia dóbr osobistych, ale nawet karną o zniesławienie w skrajnych przypadkach. I uwaga, naruszenie dóbr osobistych odnosi się też do firm, nie tylko do osób fizycznych. A więc jeśli napiszemy, że firma X to oszuści, możemy mieć problemy. A teraz podpowiedź, jak zrobić komuś nietypową niespodziankę. Można wysłać mail, który dotrze do adresata w przyszłości. Za 5, 10, 15, a nawet 50 lat. Taką możliwość daje strona futureme.org. Dzisiaj piszemy mail, podajemy adres i wybieramy, po jakim czasie nasz mail ma dotrzeć do odbiorcy. Możemy też wysłać wiadomość sami do siebie. Jest też możliwość dodania zdjęcia. Nikt oczywiście nie gwarantuje na 100%, że mail, który ma być dostarczony za 50 lat dojdzie, ale jeśli skrzynka nadal będzie używana, jest to całkiem prawdopodobne. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś chce wysłać mail, który dojdzie od razu, to zapraszam do pisania. Gabriela.darmetko.małpa.polskieradio.pl Do usłyszenia. My heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously, I'll never be, Come. and you will never know. What I feel what I need from you know and you will never know I will never show what I feel smile comes my reality, irony, you won't find out what has been killing me, can't you see me, can't you see no no no autopromocja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 Teraz dla wszystkich 50 zł na karcie podarunkowej za każdy wydane 500 zł. Przyjdź po notebook Asus, procesor Intel Celeron, dysk 500 GB za 1099 zł i odbierz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.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 poziom cukru. Teraz także mocne wsparcie dla wzroku. Insulan Retina. Rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Ja! Cze, cze, cze! Ceny niskie, że tylko Breszka? brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl Czniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad tysiąc modeli w ofercie.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 Teraz w Mediamarkt, kupując zmywarkę do zabudowy marki Beko z trzecim koszem na sztućce, za 1499 zł, otrzymasz dwie karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. Mediamarkt.pl Żegnamy reklamy. Tu program